Coś powie, tak? A, dobra, b coś tak. Co, tak? co to? No Poczka w personie skład? Ja nie lubię mikrofon. No, dokładnie. <grym> a no, a no, no. Rymy <grymik> persony kręcą jak programowany. No, no. Ja nie umiem powiedzieć ja persony. Myślę, <grymik> tak, że to zapamiętał. <grymik> Jedno zdanie. Dokładnie, tak. Tak to myślę. Przynajmniej kształtuje się od uda. Persona składnie. Dokładnie tak.